Co się dzieje? Moskwa ciepleje, obywatel w areszcie. Izby wytrzeźni zamknięto, pogotowe, bojowe farmi. Otóż w Moskwie nastąpiło ocieplenie atmosfery do 10 stopni Celsjusza, którego zresztą zatrzymała wczoraj FSB, zarzucając mu działania antypaństwowe, polegające na... <śmiech> nieszczerym podgrzewaniu i tak już napiętych stosunków międzyludzkich. Zatrzymany Anders Magnusowicz celsjusz broni się w sposób podejrzany, tłumacząc zaistniałą sytuację domniemanym globalnym ociepleniem klimatu, któremu uwaga podlega również całe terytorium Rosji łącznie z obwodem kaliningradzkim owego osobnika wywołało gniewną reakcję Kremla. Rzecznik prezydenta przypomniał na zwołanej na prędce konferencji prasowej, na którą przybyło kilkuset niezwykle zainteresowanych wydarzeniami w Rosji żurnalistów. Otóż rzeczników przypomniał, że do jego wielkiej i przestronnej ojczyzny nie wolno przykładać wzorców wyznawanych w innych, tak powiedział, Naprawdę, tak powiedział, w innych demokratycznych państwach świata. Rosja bowiem pod każdym względem i w każdej dziedzinie oznacza się oryginalną odmiennością. Los Celsjusza oraz los ocieplonej o 10 stopni moskiewskiej pogody spoczywa teraz w rękach garaskoj Prokuratury, który przedstawiciel odmówił mediom jakichkolwiek wyjaśnień. Jak dowiadujemy się od osób bardzo do nas zbliżonych, dowództwo armii postawiło w trybie profilaktycznym stan gotowości bojowej jednostki znajdującej się w Osetii, Abchazji i wzdłuż granic Ukrainy. Marynarze floty czarnomorskiej dostali dodatkowy przydział tytoniu i napojów energetyzujących. W trybie pilnym nakazano zamknięcie izby Izb wytrzeźwień nie wyjaśniają celu tej decyzji. Nie spodobało się to obywatelowi Nikonowi Nikonowiczowi Krawcewowi, którego nie wpuszczono do tak zwanego żłobka, mimo jego usilnych starań powoływania się na znajomości na szczeblu gubernialnym. Przez to spędził noc na ulicy pozbawiony fachowej opieki oraz biczów wodnych, które należały się mu jak psu buda, jako wolnej jednostce ludzkiej, będącej nieprzypadkowo szczęśliwym mieszkańcem światowego mocarstwa. Krawcew zapowiedział złożenie skargi do Miejscowego Trybunału Konstytucyjnego niezwłocznie po opanowaniu objawów odstawienia alkoholu. Ehm, pod skryptum, po, po wpisaniu do wyszukiwarki wideo Google Hasła Celsius na pierwszej pozycji pokazał się klip, w którym jakiś pan jedzie na motocyklu, nieźle śpiewa, że, śpiewa o tym, że pije w samotności i pali okazałe cygaro na stacji benzynowej. Po krótkim zastanowieniu postanowiłem zaufać kapitalistom z firmy Google, że ten wideoklip jest na temat Celsjusza. No bo co mi to szkodzi?